Wybory w Elblągu uwypuklają dwie istotne sprawy. Po pierwsze może być to kolejne miasto, które przegra Platforma Obywatelska, tak samo jak Rybnik i zbliżającą się wielkimi krokami Warszawy, która jest bardzo, bardzo prawdopodobna do stracenia. To może być jeden z ważniejszych bastionów Platformy, który zostanie stracony. Po drugie, podczas wyborów w Elblągu duże sondażownie robiły stosunkowo rzadko swoje badania. Te mniejsze sondażownie miały duży wpływ na kampanię wyborczą, bo ich wyniki radykalnie różniły się od siebie. Jak wiadomo, nie miały bardzo wiele wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze dzień przed ciszą wyborczą Janusz Palikot chwalił się, że jego kandydatka na prezydenta Elbląga zdobędzie pierwsze miejsce. Niestety, jak wiadomo, tak się nie stało. Jak będzie wyglądała druga tura w Elblągu, to czas pokaże. Jednak jak widać, pisma teraz dominującą pozycję i bardzo trudno będzie platformie odzyskać e, palmę pierwszeństwa.